Minęła szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Liczba poszkodowanych w aferze zonda krypto stale rośnie. Rządzący zapowiadają kolejne próby uregulowania rynku krypto. Rosyjska ropa ponownie płynie na Węgry i Słowację. Ukraina liczy na to, że do Kijowa popłyną teraz miliardy euro unijnej pożyczki. Potężny pożar hali magazynowej na gdyńskim Meksyku. Sytuacja jest opanowana, ale akcja strażaków może potrwać jeszcze kilka godzin. Lawinowo rośnie liczba poszkodowanych w aferze Zonda Krypto. Do prokuratury w Katowicach, gdzie toczy się śledztwo w tej sprawie, wpłynęły już setki zgłoszeń. A śledczy zapowiadają uruchomienie specjalnej strony internetowej z myślą o poszkodowanych. Sprawa ma też swoje polityczne oblicze. Rząd zapowiada trzecie podejście do regulacji rynku kryptowalut. Jest też kwestia Polskiego Komitetu Olimpijskiego i nagród, jakie Zonda Krypto obiecała sportowcom za sukcesy na niedawnych igrzyskach. I te wszystkie wątki śledzi Sylwia Białek.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 Prawa czterech sędziów, których prezes Trybunału Konstytucyjnego nie dopuszcza do orzekania pod lupą śledczych, sprawę zbada Prokuratura Krajowa. Jak wyjaśniono, postępowanie dotyczy między innymi kwestii ułatwienia prezydentowi niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału. Przypomnijmy, z szóstki nowych członków tej instytucji prezydent przyjął przysięgę tylko od dwojga. Pozostali sędziowie złożyli ślubowanie w Sejmie w formule wobec prezydenta. Polska gotowa na podpisanie umowy pożyczkowej z Komisją Europejską w sprawie programu SAFE czeka na ruch Brukseli. Tak mówi pełnomocniczka rządu do spraw Sejf Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i dodaje, że jeśli termin umowy się opóźni, zostaną podjęte kolejne kroki. Wszystkie scenariusze są dzisiaj na stole. Jeżeli nie będzie przyspieszenia, jeżeli podpisanie umowy będzie opóźniane, to my będziemy wnioskowali o przesunięcie terminu 30 maja, który jest terminem dotyczącym pojedynczych zakupów. Po zawetowaniu przez prezydenta ustawy wdrażającej program SAFE rząd uruchomił program Polska Zbrojna, który ma umożliwić otrzymanie środków z Unii Europejskiej. Bruksela przyznała nam prawie 44 miliardy euro. Te pieniądze mają być przeznaczone na rozwój obronności. Rurociągiem przyjaźni na powrót płynie rosyjska ropa. Ukraina liczy na... Na to, że teraz popłynie do niej zastrzyk gotówki. A chodzi o unijny kredyt w wysokości 90 miliardów euro. Do tej pory pieniądze były blokowane przez Węgry. Budapeszt oskarżał skarżał kijów o celowe wstrzymywanie przesyłu surowca. Ale to była narracja niebawem już byłego premiera Wiktora Orbana. Prezydent Wołodymyr Załęski ma nadzieję na to, że współpraca z Peterem Madziarem będzie układała się lepiej. Mam wielką nadzieję, że stanowisko Węgier wobec nas będzie konstruktywne. Jesteśmy sąsiadami i musimy żyć w pokoju. Jeśli chodzi o spotkanie, to jestem gotów w każdej chwili. Ostateczną zgodę na unijną pożyczkę mają podjąć dzisiaj liderzy państw 27 podczas szczytu na Cyprze. wczoraj ambasadorowie krajów wspólnoty dali zielone światło na 20 pakiet sankcji na Rosję. Jego kluczowy element to zakaz transportu rosyjskiej ropy.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 Żywioł został zlokalizowany, opanowany i nie rozprzestrzenia się już na pobliskie obiekty. To najnowsze informacje z Gdyńskiego, Meksyku. Wieczorem zapaliła się tam duża hala, w której składowano makulaturę. Akcja strażaków może potrwać jeszcze kilka godzin. Na miejscu śledzi ją Mateusz Czerwiński z Radia Gdańsk. Po dogaszeniu pogorzeliska, a tu do pełnego sukcesu jeszcze daleko, przyjdzie czas na porządkowanie terenu i wstępne prace rozbiórkowe. Przypomnę, że w obiekcie znajdowała się makulatura. Najtrudniejsze jednak za nami podkreśla młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Stron Straży pożarnej W sumie z żywiołem walczy teraz 36 zastępów. Również jest zespół grupy chemicznej Rapid z Gdyni, a także zespół zaawansowany zabezpieczenia medycznego. Brak osób poszkodowanych. Strażacy cały czas nie zdołali wejść do środka. Po pierwsze dlatego, że są tam jeszcze duże płomienie. Po wtóre konstrukcja obiektu nie jest stabilna i grozi zawaleniem. W związku z tym woda podawana jest z zewnątrz z czterech różnych stron. Dodajmy, że osoby mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie hali zostały ewakuowane w Bezpieczne A do tych, którzy mieszkają nieco dalej, strażacy apelują o pozostanie w domach i nie nieotwieranie okien. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Rafał Bała. Dzień dobry. Zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz pokonał Portugalczyka Jaime Farię 6 -3, 6 -3 w meczu pierwszej rundy tenisowego turnieju w Madrycie. Było to pierwsze starcie, które Polak rozgrywał pod opieką nowego francuskiego trenera Gilles Serveri. W drugiej rundzie zmierzy się z Włochem Lorenzo Musetti. Siatkarki rywalizują o medale Mistrzostw Polski. W wielkim finale deweloper z Rzeszów gra z budowlanymi Łódź. Wczoraj na Podkarpaciu w meczu numer 3 łodzianki dzielnie walczyły, ale przegrały do trzech. i to deweloper Lopres prowadzi w tej serii 2-1 czwarty, być może ostatni mecz w najbliższą niedzielę. Polskie koszykarki przygotowują się do Mistrzostw Świata 3-3, na które odbędą się za niespełna półtora miesiąca w Warszawie. Biało-czerwone przebywają na zgrupowaniu we Wrocławiu. Mówi kadrowiczka Anna Pawłowska. Myślę, że skupiamy się na szlifowaniu rzeczy, które już potrafimy, ale też wprowadzamy jakieś nowe elementy, żeby zaskoczyć naszych przeciwników. Warszawskie Mistrzostwa odbędą się w dniach 1-7 czerwca. Martyna Dołęga zajęła szóste miejsce w kategorii do 69 kg podczas trwających w batumi Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów. Polka w dwuboju uzyskała 227 kg, 103 w rwaniu i 124 w podrzucie. Tym samym ustanowiła rekordy Polski. Ze startu jestem bardzo zadowolona, zaliczyłam 5 podejść, więc naprawdę bardzo dobry wynik. Poprawiłam swoje rekordy życiowe, co było dla mnie priorytetem na tym starcie. Uważam, że pokazałam się z bardzo dobrej strony. I jeszcze wiele zawodów przede mną, na których pokażę jeszcze bardziej na co mi stać. Mistrzynią Europy została białorusinka Suzana Wałocka. Mistrzostwa Starego Kontynentu odbywają się też w zapasach. Walcząca kategorii 59 kg Jowita Wrzesień awansowała do finału zawodów w Tiranie. W półfinałowym pojedynku wygrała z Rosjanką Svitmaną Lipatową. Polka jest już więc pewna medalu mistrzostw Europy, a w dzisiejszym finale zmierzy się z Ukrainką Marią Wynek.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 Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane okresami na wschodzie i południu wzrastające do dużego i tam też może przelotnie padać deszcz. Temperatura wyniesie od 12 stopni na warmii i Suwalszczyźnie przez 15 w centrum po 17 na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr umiarkowany jest silny, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie tysiące to paskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagan firmy Reuter. Kolagan Cito firmy Reuter. na Nastawy kości cerę. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Na dobrą prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników. Klimat. W większości regionów jakość powietrza jest dobra, na północy, północnym wschodzie i w centrum bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie ponad 30% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 9 do 18 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy i najtańszy. Jedynka Polskie Radio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 Polski Radio. Program pierwszy jest 15 minut po godzinie 6. Sygnały dnia. Czwartek, 23 dzień kwietnia, 113 dzień roku, do końca roku 252 dni. Słońce wzeszło już o 5.22. Zajdzie o 19.48 dzień, potrwa zatem 14 godzin i 26 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 21 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i 44 minuty. Imieniny obchodzą Achilles, Adalbert, Adalberta, Egidia, Felix, Fortunat, Gabriela, Gerard, Gerarda, Helena, Idzi, Ilona, Jerzy, Lena, Maria, Marol. Wojciech i Wojciecha. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Zdaje się, że to są te najsłynniejsze, najbardziej popularne imieniny właśnie Wojciecha. 23 kwietnia. Na zegarze 16 minut po godzinie 6, czyli już tylko minuty. 14 minut zostało o 6.30. Na portalach streamingowych pojawi się najnowszy podcast Polskiego Radia Czarnobyl. Prawdziwa historia. 000 w wyniku bezpośredniego napromieniowania po eksplozji zmarło ponad 125 tysięcy osób. Nad północno-wschodnim obszarem Polski przesunął się radioaktywny obłok. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola. Są rzeczy, których się nie zapomina smak tego płynu. Do takich rzeczy między innymi należy. Co jeszcze zapamiętali Państwo z przełomu kwietnia i maja 86 no bałam się wychodzić, było tak, że nieba było bezchmurne, a wiał silny wiatr. Strasznie bałam się jodu przyjąć ona pracowała w aptece. Dzieci brały, bo świadome, a ja bałem się tego i odłudziąć. Pamiętam co nieco z tego, ale no teraz już z perspektywy to tak to się wszystko zaciera. Dlatego też powstał podcast Polskiego Radia Czarnobyl Prawdziwa Historia. Ten podcast, szanowni państwo, pokazuje nie tylko przebieg wydarzeń sprzed 40 lat, ale także to, jak informacja o katastrofie docierała do Polski, bo wiemy, w jaki sposób 26 kwietnia miała miejsce katastrofa, a oficjalne komunikat władz prl o awarii i o tym radioaktywnym obłoku po Pojawił się u nas dopiero 29 kwietnia, a akcje podawania płynu Lugola rozpoczęto tego samego dnia wieczorem. Jak rodził się lęk, jak wyglądały pierwsze działania ochronne, w tym akcja podawania dzieciom tego płynu Lugola, o tym będziemy mówić w podcaście. Czarnobyl, Prawdziwa historia z jego autorem Romanem Czejarkiem porozmawiam o godzinie 7.40 w Sygnałach Dnia. Agata Kondzińska zaś przebyta gości w rozmowie dnia o 7.15. Pierwszym z nich będzie Piotr Borys, wiceminister sportu, więc na pewno zapytamy o aferę Zonda Krypto. O 8.15 Paweł Ślis, szef Klubu Polski 2050. Ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. Jest 18 minut po godzinie 6. Jak zawsze, sygnał dnia do godziny 9. I przypominam Państwu numer telefonu: 22 139 22 02. Dziś 23 dzień kwietnia, dziś o 6.30 rusza podcast Czarnobyl, prawdziwa historia. Co Państwo zapamiętali z tamtego okresu, z przełomu kwietnia i maja 86? Ja. Twardy miód Zimno głaszczy twoją dłoń Ja Tak prosto w twarz Kłamię cię każdego dnia Ale ty Ty mnie dobrze słysz. Wszystko po mnie wie. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie Ja, jeden z was, uśmiech skradę się przez twar ja namiętnie gra Wiesz inaczej nie mam szans Ty, ty mnie dobrze znasz Wszystko po mnie wiesz. Wiem wybaczysz mi Że wszystko przeze mnie ty Najlepsza jaką znam Nie trzeba wieszywać Nie muszę się już bać Że wszystko przeze mnie No to że znasz. Wszystko po mnie wiem. wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie ty. Najlepsza, jaką znasz, twój długi, czarny płaszcz i padał, deszcz Padał, deszcz. A propos tego Czarnobyla, no to pamiętam, córka wtedy miała sześć lat w przedszkolu, chyba jej podawali. tym miał dwa latka, no to jak z tego słyszę, to, to podobno tego chyba nie mógł dostać. Katastrofy w Czarnobylu, był to dziwny czas. Niby coś się wydarzyło, nic się o tym nie mówiło przez dłuższą chwilę. Ukrywano ten fakt przed społeczeństwem i pamiętam, że dopiero larum Szwedów zaczęło robić coś na, na taką jakby dobrą stronę, że trzeba działać. Dzieci wojskowych dostały ten płyn wcześniej życi cywili. Smak każdy z nas pamięta, bo był niezbyt przyjemny. A potem zaczęła się panika. Polskie Radio. Jedynka. To, o czym pani Marzena wspomniała, panika, bo tak, brak informacji, strach, myślę, że rzeczywiście w takiej kolejności i panika. Tak pierwsze dni po awarii w elektrowni w Czarnobylu wspominają ci, którzy pamiętają tamto wydarzenie, w tym ten, który mówi te słowa do państwa. 26 kwietnia, tego dnia minie 40 lat od tej katastrofy. O wspomnienia z tamtych lat pytał mieszkańców Warszawy Patryk Michalski. Pamięta pani to wydarzenie? Oj, niestety tak. Chociaż to było tyle lat temu. Wiadomość dotarła trochę z opóźnieniem i niestety opalałam się. I to na dosyć intensywnym słońcu. No pamiętam, byłam w ciąży wtedy. <grych> w piątym czy w szóstym miesiącu. A jak pani to wspomina? No obawy miałam. Błąd był taki, że dowiedzieliśmy się trzy dni po katastrofie. I kiedy była katastrofa, to ludzie normalnie się zachowywali. Wychodzili. Na dwór czy do sklepu. A dopiero za trzy dni, jak ogłoszono katastrofę, to była panika. No i tą jodynę pili. Ja nie piłem, bo mi nie dali. Nie przysługiwało. Powiedzieli, że w ciąży to oni nie znają y, objawów. Mogą, mogą wyrządzić krzywdę. No bałam się wychodzić. Było tak, że nieba było bez a wiał silny wiatr. I bałam się wychodzić. Strasznie bałem się jodu przyjąć. ona pracowała w aptece. Dzieci brały, bo nieświadome, A ja bałem się tego jodu wziąć. W pierwszych dniach to co w ogóle mówiono? Były jakieś plotki czy, czy zero informacji? Tam, tam, gdzieś tam ze Szwecji coś, tam jakieś takie przecieki przyszły i dopiero... Człowiek był tak bardziej świadomy, a tak to no, niestety, no takie czasy, nie? Wszystko ukrywali, co było można. Mój mąż też na mnie to wywarł i, i wypiłam, ale czy to pomogło? Trudno to żyć. Pamiętam co nieco z tego, ale no teraz już z perspektywy to tak to się wszystko zaciera. Myśli pani, że skutki tej katastrofy odczuwamy do dzisiaj? No wie pan co, tak jak wszystko, co zatruwa środowisko, to tak naprawdę niesie są jakieś tam konsekwencje. Może nie będziemy tego tak od razu odczuwać, no chociaż akurat to na pewno w jakiś tam sposób pewnie się odbiło. Nawet. Tak długofalowo... Dokładnie, dokładnie. Myślę, że tak, bo lekarze się wtedy wypowiadali i mówili, że będzie dużo złamań, kości, że będą problemy z tarczycą. Nie, myślę, że już poszło w zapomnienie. Ci starsi mnie pamiętają, a młodzi to na pewno nawet nie wiedzą. Już później była przecież w Japonii, katastrofa też. Do tych wydarzeń, do wydarzeń sprzed 40 lat wraca w swoim najnowszym podcaście Roman Czejarek, podcast Polskiego Radia Czarnobyl Prawdziwa Historia. Premiera już za 5 minut na portalach streamingowych. Roman będzie naszym gościem o godzinie 7.40. A teraz 25 minut. Po move yourself You always live your life Never thinking of the future Prove yourself You are the move you make Take your chances when or loser See yourself You are the steps you take You and you and that's the only way Shake shake yourself Every move you make So the story goes Owner of a lonely heart Owner of a lonely heart Owner of a broken heart Owner of a lonely heart Say you don't want a chance it You've been hurt so before Watch it now, the eagle in the sky, how you dancing in one and only. You lose yourself, no not for pity's sake, there's no real reason to be lonely. I so said be yourself, give your free will a chance, you got to want to succeed. Owner of the land. Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Jak się panu podoba ta wersja? Bardzo ładna. Bardzo ładna? Podoba no. mi się taki chill bit. No to ze mnie jednak taki boomer wychodzi, bo ja jestem wierny do końca tej. Bardzo ładnie pan mhm. tańczył. Są takie programy taneczne. Może pan... pan Są, może pana. Taver. Tak? Pojawił. Tej wersji... Nie, nie. Tam, proszę pana, tam jest taniec z gwiazdami. Żeby tam zatańczyć, trzeba być kimś znanym. A nie jest pan? <laughs> Pół Polski pana zna. <laughs> to mnie pan rozbawił, redaktorze Prośniewski. Tej wersji mówimy trzy razy jest. Ha, taka gra słów. No dobrze, to teraz sobie yes, yes, yes. pogramy... Sprawkiem. Sprawem jazdy. No, o co Bo chodzi? jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że Unia Europejska chce zaostrzenia przepisów dla starszych kierowców. Chodziło między innymi o to, aby takie osoby powyżej 70 mm -hmm. roku życia przechodziły obowiązkowe badania lekarskie. Co jaki czas? co pięć lat, mhm. bo też do pięciu lat miałaby być skrócona ważność takiego dokumentu. Teraz zapadła decyzja w tej sprawie. Ostatecznie Bruksela wycofała się z tych przepisów i zdecydowała się na bardziej elastyczne rozwiązanie, to znaczy państwa członkowskie będą decydowały o tym, czy takie regulacje chcą wprowadzić, czy też nie. To oznacza, że takiego automatycznego, odgórnego, unijnego przymusu nie będzie. I rozumiem, że w tej chwili w żadnym kraju unijnym nie ma czegoś takiego, że kierowcy powyżej 70 muszą co 5 lat przeprowadzać. Nie jestem pewien, ale mhm. wydaje mi się, że takich regulacji na razie nie ma. Być może się pojawią na mocy tych unijnych regulacji, ale to nie oznacza, że zmian nie będzie. Będą i obejmą dosyć dużą grupę Kierowców, bowiem ci, którzy posiadają bezterminowe prawo jazdy, będą musieli je wymienić. Jeśli tego nie zrobią, to to prawo jazdy straci ważność. Dotyczy to przede wszystkim osób, którym wydano dokument przed 19 stycznia 2013 roku. Proces wymiany ruszy z początkiem 2028. Co ważne, cała ta procedura, procedura będzie miała charakter czysto administracyjny, czyli nie będzie trzeba przechodzić żadnych badań lekarskich, czy formalności medycznych. Mhm. Kierowcy Będą musieli po prostu złożyć wniosek o nowy dokument i oczywiście zapłacić opłatę, która wynosi około 100 zł. Według szacunków dokument wydany bezterminowo cały czas posiada 15 milionów Polaków. Na wymianę od 2028 roku będzie 5 lat i ten nowy dokument będzie wydawany na 15 lat. Błażej Prośniewski, dzięki wielkie. To teraz się będziemy chwalić, bo jest nas trzech w tej chwili. Błażej i Paweł zacznę. Ja, Daniel Wydrych. Prawko, egzamin za pierwszym razem. Błażej Prośniewski, prawko za drugim razem. Co? Gdzie? Za trzeci. Tutaj, w Polskim Radiu, w programie pierwszym. Już teraz. Skrót aktualności, bo 6.30 za nami. Paweł Zieliński. Lawinowo rośnie liczba poszkodowanych w Awarze Zonda Krypto do prokuratury. wpłynęło już setki zgłoszeń. Rząd zapowiada trzecie podejście do regulacji rynku kryptowalut. Ta ustawa dałaby szansę na to, żeby faktycznie nie dochodziło do takiej sytuacji jak w tej chwili. No, Opozycja twierdzi, że rządzący powinni dogadać się z prezydentem. Nie wsiądą do stołu, bo naprawdę ta sprawa wymaga uregulowania. Polska gotowa na podpisanie umowy pożyczkowej z Komisją Europejską w sprawie programu SAFE czeka na ruch Brukseli. A co jeśli termin podpisania dokumentów się to później rząd zapewnia, że ma plan. Będziemy wnioskowali o przesunięcie terminu 30 maja, który jest terminem dotyczącym pojedynczych zakupów. Rurociągiem przyjaźni na powrót płynie rosyjska ropa. Ukraina liczy na to, że teraz popłynie do niej zastrzyk gotówki. Ja duże, nadzieję Chodzi o unijny kredyt w wysokości 90 miliardów euro. Do tej pory pieniądze były blokowane przez Węgry. Żywioł został zlokalizowany, opanowany i nie rozprzestrzenia się. To najnowsze informacje z gdyńskiego Meksyku. Wieczorem zapaliła się tam duża hala w której składowano makulaturę. Po dogaszeniu pogorzeliska, a tu do pełnego sukcesu jeszcze daleko, przyjdzie czas na porządkowanie terenu. Akcja może potrwać jeszcze przez kilka godzin. Stado owiec z rezerwatu archeologicznego na Kaliskim zawodził gotowe na lato. Zwierzęta przeszły właśnie coroczny rytuał strzyżenia. Ogólnie to barany są prostsze do strzyżenia, bo mają rogi i można je trzymać jak za kierownicę. Owca jednak wymaga trochę innej asekuracji. Na zebranego runa powstaną filcowe czapki, skarpety i elementy strojów średniowiecznych. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o siódmej. Pogoda z takich elementów średniowiecznej garderoby to zdecydowanie Kolczuga byłaby jak najbardziej na miejscu. 22:139:2202 139 22 02. już za chwilę, Szanowni Państwo, wrócimy do Państwa wspomnień z 86 roku z przełomu kwietnia i maja. Natomiast podkreślamy, że od trzech minut premiera najnowszego podcastu Polskiego Radia Czarnobyl. Prawdziwa historia. Autorem jest Roman Czajarek. Roman mówi tak. Udało nam się dotrzeć do osób, które przez lata milczały, a także do tych, którzy byli w Czarnobylu i widzieli skutki katastrofy na własne oczy. To efekt wielu miesięcy pracy, słuchania archiwów, poszukiwań i rozmów. Chcieliśmy pokazać nie tylko fakty, ale też ludzkie doświadczenia i emocje tamtych dni. Podkreśla Roman Czajarek o szczegóły Romana. Zapytamy za godzinę o 7.40. Yy, państwo we swoich wspomnieniach Także mówią, że tamte dni to, to był przełom kwietnia i maja. My się o katastrofie to widzieliśmy trochę później tam zaraz był przecież pochód pierwszomajowy albo przecież święto i to zdaje się, że, że było ciepło, nawet bardzo ciepło. Jeśli ktoś może potwierdzić, jeśli kogoś pamięć nie myli, to proszę dać znać, jak to było z pogodą wtedy, w 86 roku na przełomie maja i kwietnia. Ja spoglądam na mapy pogodowe, jak będzie 23 w 2026. No wiemy, że sporo słońca, chwilami na wschodzie, na południu, chmur ma być więcej i tam może przyrodnie kropić deszcz i z tego deszczu się cieszymy, bo naprawdę z tą suszą hydrologiczną to już żartów nie ma. Temperatura wyniesie od 12 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie przez 15 w centrum do 17 na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce, czyli bardzo pogodna, podobna pogoda do tej wczorajszej. Yy, I wiatr też będzie dawało sobie znać chwilami dość silny. Ciśnienie spada teraz na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali. To jest polski Radioprogram Pierwszy i sygnały dnia 6.35, zatem sprawdźmy, co wydarzyło się. 23 kwietnia, kalendarz jedynki. W 2005 roku został opublikowany pierwszy film w serwisie YouTube. To jest dźwięk, który pochodzi z jakiego komputera? To jest konkretnie ZX Spectrum i układ AY, który był dołączany do Spectrum jako y, przystawka specjalna. Później był montowany w kolejnych modelach ZX Spectrum. W 1982 roku miała miejsce premiera komputera domowego ZX Spectrum. W 1976 roku ukazał się debiutancki album grupy Ramones, zatytułowany po prostu Ramones. To był tak zwany sekstret komedy. Współpracowaliśmy razem chyba jakieś około dwóch, trzech lat. Wtedy jeszcze z jazzem można było jeździć nawet po prowincji. Ludzie patrzyli na to jak na jakąś bardzo egzotyczną muzykę, co w tej chwili jest zupełnie niemożliwe. Prawda? Jazz się gra wyłącznie w Warszawie czy w Krakowie i to bardzo rzadko. W 1969 roku zmarł Krzysztof Komeda, kompozytor, pianista jazzowy, pionier jazzu nowoczesnego w Polsce. Między innymi jest data 11 listopada. Argumenty były dwa. To zakończenie wojny światowej, która przyniosła nam, jakby nie było, ten szansę odzyskania niepodległości, bo wtedy odpisano ten rozejm. No i druga, która może była bardziej istotna, to znaczy wyzwolenie Warszawy. Rok 1937. Sejm ustanowił 11 listopada świętem niepodległości. Polska pod rządami Józefa Piłsudskiego szukała pewnego oryginalnego rozwiązania ustrojowego. To rozwiązanie ustrojowe dziś z perspektywy lat nazywamy autorytarnym i rozróżniamy je od rozmaitych dążności faszystowskich, totalitarnych, ale wówczas jeszcze tej nazwy nie było. W 1935 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał konstytucję kwietniową. Max Planck wprowadził postulat kwantowania energii, czyli dzielenia energii na porcje. Planck znalazł formułę, która prawidłowo opisywała promieniowanie, ale nie widział żadnego uzasadnienia dla tej formuły. I później wiele lat swojego życia naukowego spędził na próbach wyrugowania kwantów z fizyki, bo przez długi czas sądził, że jest to chwyt wyłącznie matematyczny. W 1858 roku urodził się Max Planck. Niemiecki fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Zmarł w 1947 roku. Wydarzyło się 23 kwietnia, natomiast 26 w 1986 roku miała miejsce katastrofa w Czarnobylu. Dzień dobry, przyskuję się audycji właśnie o Czarnobylu. Pamiętam dokładnie ten dzień, 53 lata w tym roku. To była lekcja środowiska, lekcja była przerwana chodzi o do siódmej klasy, zaprosili no za pani pielęgniarki i pić właśnie ten płyn i zagryzać suchym chlebem. To zapamiętałem niczym innym, tylko suchym chlebem, żeby po prostu ten wstręt jakoś zabić w buzi. Pozdrawiam serdecznie z pracy. A to o chlebie nie słyszałem. Przyznam szczerze, że sam też piłem. Pamiętam, że smak był wstrętny, ale o chlebie nie było mowy. Piliśmy tylko i trzeba było to po prostu przełknąć. No i mieć świadomość, że człowiek jest, jest bezpieczny. Wszyscy wiemy, jak było, że wszystko za późno. I o tym wszystkim opowiada najnowszy podcast Polskiego Radia Czarnobyl. Prawdziwa historia z Romanem Czejarkiem, autorem tego podcastu. Porozmawiamy po godzinie 7.40, a wczoraj w folderze Ulubione rozmawialiśmy z Zalią, Igorem Herbutem i Vito Bambino o najnowszej produkcji męskiego grania. To zawsze jest wydarzenie. I już teraz premiera w sygnałach dnia. Hej, a wiem, że wczoraj była premiera, bo ja sobie rozmawiam teraz z wydawcą. Ja wiem, że wczoraj była premiera w folderze, ale teraz w sygnałach. I to jest wydarzenie. Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. Ważę mi twoje życie, żebym ja miał w nim na co dzień być. Do skutku, bo do tej pory nic miałem grać z tobą. Czuję się jak z widz. już. już. Nareszcie najnowsza produkcja męskiego grania. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 22, 139, 22, 02. No byłam wtedy poza Polską. W Walii zmierzono promieniowanie w mięsie owiec i było tak wysokie. I wtedy żeśmy się dowiedzieli. Co jeszcze bym zapamiętali państwo z przełomu kwietnia i maja 86? O tym między innymi odpowiada podcast Polskiego Radia Czarnobyl Prawdziwa Historia. Premiera od no, kilkunastu minut, od 6.30 w największych portalach streamingowych najnowszego podcastu Polskiego Radia. A teraz Katowice w Sygnałach, ten drugi dzień EKG. Warto rozszyfrować ten skrót. Europejski Kongres Gospodarczy, ten katowicki, zaliczany jest do największych wydarzeń tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Odbywa się tam w czasie tych trzech dni ponad 200 sesji. W spotkaniu udział biorą politycy, przedstawiciele świata biznesu, nauki i samorządów. Są także dziennikarze. Nie mogło zabraknąć także przedstawicieli radiowej Jedynki. Jest Justyna Golonko, a jednym z ważnych obszarów kongresu jest elektromobilność. No Justyna zebrała relacje w tej kwestii. Justyno, jak się zmienia ten rynek, jakie są dane? Tak w ogóle, to dzień dobry. Dzień dobry z Katowic. I tak, wiele debat, wiele sesji jest tu temu tematowi poświęconych. Mamy też takie najnowsze wyliczenia, najnowsze raporty i okazuje się, że tu są ogromne wzrosty, takie, których nawet nie spodziewali się eksperci. Polska jest dziś europejskim liderem pod względem dynamiki rozwoju elektromobilności. Mówi Maciej Mazur, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Widać wzrosty, które nas pozytywnie zaskoczyły. Z pierwsze trzy miesiące 2026 roku zakończyliśmy wynikiem ponad 10 tysięcy rejestracji. To jest wzrost o 70% kwartał do kwartału. Jednak to, co się dzieje na świecie, geopolityka i też to, że ceny samochodów elektrycznych utrzymują się na niskim poziomie, pomimo zakończenia naszego auto, sprawia, że ten rok może być znów rekordowy. To rosnące zainteresowanie samochodami elektrycznymi widać także na rynku wtórnym. Coraz chętniej szukamy właśnie takich aut. Duże wzrosty sprzedaży pojawiły się po wybuchu wojny w Iranie, dodaje Agnieszka Czajka, OLX Grup Otomoto. Tutaj te liczby zaczęły rosnąć w sposób astronomiczny i tak w marcu zobaczyliśmy wzrost zainteresowania o 68% w porównaniu do lutego. Również samochodami używanymi. Polacy są bardzo pragmatyczni i ta ekonomia jest dla nas tutaj kluczowa i bardzo szybko reagujemy na takie intensywne, powiedziałabym, wydarzenia globalne, polityczne i ekonomiczne. I rzeczywiście ten konflikt w Iranie bardzo nam to pokazał. Elektromobilność staje się faktem. Tak też mówił tu na kongresie w Katowicach Miłosz Motyka, minister energii i podkreślił, że za zwiększonym zainteresowaniem autami elektrycznymi musi pójść rozbudowa infrastruktury. I tak się już dzieje. Oczywiście mamy kilka blokad, nad którymi pracujemy. Rozbudowa sieci infrastrukturalnej, rozbudowa stacji ładowania, odpowiednie też programy w zakresie cen. Uważamy jako Ministerstwo Energii osobiście też, że jeżeli ładujemy samochód w zakresie taryf dynamicznych, a nie tylko tak powinno być, jeżeli chodzi także o ładowanie samochodu w odpowiednich godzinach na stacjach, paliw. No to tutaj, jeżeli będziemy operowali w cenach dynamicznych, to południe to jest moment, w którym powinniśmy tankować, czyli ładować te samochody po bardzo bardzo atrakcyjnych cenach, co pomoże jednocześnie przedsiębiorcom i co pomoże jednocześnie systemowi. Systemowi w tym, żeby się zbilansować, a przedsiębiorcom w tym, żeby nie dochodziło do rynkowego lub nierynkowego redysponowania odnawialnych źródeł. To podsumujmy. Na koniec marca w Polsce zarejestrowanych było niemal 144 tys. 000 samochodów elektrycznych. Liczba punktów ładowania wyniosła ponad 12,5 tysiąca. To nadal nie jest dużo, ale jednak ta liczba rośnie. EKG w Katowicach potrwa do piątku. Na naszej antenie dziś i jutro oczywiście będą kolejne relacje z tego wydarzenia. To jest polski radioprogram pierwszej Sygnały Dnia i Państwa wspomnienia. Dzień dobry, ten pamiętny dzień. Byliśmy wtedy w służbie marynarki wojennej u wybrzeży Norwegii. Mieliśmy to szczęście, że Promieniowanie nas bardzo nie dotknęło. Nie wiedzieliśmy o co chodzi. Telewizja norweska pokazywała mapkę Ukrainy z napisem Czarnobyl i dopiero później skąpe informacje od kadry zawodowej do nas doszły. Pozdrawiam, miłego Dziękuję. Polskie Radio, program pierwszy i jedynka, która skończyła 100 lat 18 kwietnia i my wciąż słyszymy życzenia. Urodziny jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Cześć, jestem Filip Zaremba i mam do Ciebie jedyneczką, kochana, kilka słów. Życzę Ci, żeby Ci od tego bycia pierwszą, najlepszą, tą jedyneczką nigdy nie odwaliło i żebyś pamiętała, że jesteś dla słuchaczy i po prostu bądź. Ja to Filip Zaremba, aktor młodego pokolenia. Rzeczywiście wyjątkowy i to też dobrze wiedzieć, jak ludzie nas postrzegają teraz. Młodzi, Wspaniale. młodzi. Bardzo dobrze. Tak. Dzień dobry pani Agato. I dobrze, że młodzi. Dzień dobry. Agata Kondzińska Bardzo rześka dzisiaj ta jedynka. Rzeźka, zdecydowanie prowadzący hmm. jakie rześki. A to, to, to rzadkość, tak... rzadkość w tej sytuacji, ale, mm, ale jedynka rzeczywiście. No, to was obowiązuje. Pewnie, że tak. tak. My o tej porze, szanowni państwo, przeglądamy to, co w prasie, Agata znalazła coś, co zastanawialiśmy się, czy o tym mówić, no, ale musimy o tym powiedzieć, no, bo życie bo to jest życie, prawda? Ktoś, ktoś się rodzi, ktoś umiera. Ale naszych wątpliwości A... sporo było. No właśnie, ale mimo wszystko lepiej jest znać swoje prawa i co nam przysługuje. No. Mów. No, tak, to nam przysługuje, kasa nam przysługuje, no. proszę państwa, kasa nam przysługuje, ale informacja jest smutna, no bo najpierw musi umrzeć bliska osoba i mhm. po śmierci tej bliskiej osoby, jeśli miała subkonto w ZUS-ie, możemy o te pieniądze wystąpić. I jak pisze dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna... My no, tego nie robimy. Dokładnie tak, ludzie tego nie robią. Teraz posłowie się zaczęli upominać. Mhm. Posłowie zawsze się upomną, nie? Kiedy kasa jest... O swoje. Tak, no, nawet nie wiem, czy swoje, swoje, ale z danych statystycznych 2020-2024 rok zmarło ponad 42 tysiące osób, a tylko 8 zrealizowało te wypłaty i miliony zostały w ZUS-ie. Ale 8 czego? 8 słów? Tysięcy. tysięcy. Ale nie powiedziałam tysięcy, powiedziałam. tysięcy. 8 tysięcy. Tak. No. Tysięcy. tak. Mhm. I miliony zostały, ale może dobrze, że zostały, to jest ta nasza druga wątpliwość, bo na emerytury będzie, no, ja mam bliżej niż dalej. No ja też tak, mówię. Tak, myślę, że drugiej pięćdziesiątki już nie doczekam. I, i lepiej wiedzieć rzeczywiście, żeby. ZUS że jest. Tak, mnie, żeby moi że ta bliscy mieli jest. świadomość tego, tak. że rzeczywiście taka kasa jest i ona jest do, do, do wygarnięcia. Bo, bo oczywiście w chwili tej najgorszej człowiek nie myśli o pieniądzach, no ale potem przychodzi proza życia i dobrze jest znać swoje prawa, szanowni państwo. Więc jeśli tak, to. to w, ale... w dzienniku gazecie mhm. prawnej. I poza tym wszystko co bieżące. No pajęczyna zonda krypto się rozrasta, o tym Rzeczpospolita pisze dzisiaj. Dubajski ślad i uśpione spółki, które być może zaraz się wybudzą, bo wiemy, że sporo się dzieje wokół zonda krypto, ale też sporo się dzieje. I nawet co jest dziwne, więcej niż wokół minister zdrowia, więcej wokół minister klimatu. Jeden. Polskie Radio. No i jeszcze zapowiedź rozmowy dnia o 7.15. Nie uh -huh. o Złusie, ale o polityce z Piotrem Borysem, wiceministrem sportu i turystyki. Piotr? Borys. Cugowski. Daj mi, mi żyć. Nie musimy się zawsze zgadzać. Nie na wszystko odbocznie. Proszę przestań udawać, że lepszą wersję prawdy znasz. Daj mi żyć, bez poleceń, lęków i kazań. Daj mi żyć, w swoich błędach ciągle trwać. Daj mi żyć, nie chcę wiecznie na siebie udawać. ciebie uważać daj mi żyć daj oddychać mi daj po prostu być mm -hmm. przyjdzie taki dzień. Że bez słowa i we zrozumiemy się natychmiast. Nawet jeśli nie, każdą swoją drogę zna, rozpłyniemy się, to czysta. Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.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 Patryk Bedliński, zapraszam. Spory ruch na A4 w okolicach Krakowa. W kierunku Katowic jedzie się wyraźnie wolniej między węzłem Kraków Południe, a węzłem w okolicach Tyńca. Przy okazji warto odnotować, że zakończyły się problemy na Dolnośląskiej A4, między węzłami Mikołajowice i Wądroże Wielkie. Wcześniej stał tam samochód osobowy, który uległ awarii i blokował jeden pas do Wrocławia. Za nami już także problemy na S7 między Elblągiem a Ostrudą w okolicach Bogaczewa, a zatem w kierunku stolicy jedziemy już z Płynnie. Są natomiast problemy na mazowieckim odcinku drogi S7. Między węzłem Żurominek, a węzłem Mława Południe. Na 71 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki i nie ma przejazdu w kierunku Gdańska. Nikt na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń. Ostatni węzeł przed utrudnieniami to zjazd na Żurominek. No i korki pojawiają się już na głównych trasach, zwłaszcza na dojazdach do największych miast, na przykład do Krakowa. Chociażby z Olkusza na 94 w miejscowości Biały Kościół ale też na trasie z Zatora do Krakowa w okolicach Skawiny. Zwolnimy również na trasie Zator-Wadowice na 28. Wjazdy do Nowego Sącza również spowolnione, od Limanowej i od Czchowa przede wszystkim. W Śląskiem zwalniamy na S1, między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą w kierunku południowym. 86. też ze spowolnieniem, to w okolicach Będzina i też w kierunku południowym, na przykład do Sosnowca. 79. z Jawożna do Mysłowic również nie gwarantuje nam zupełnie płynnej jazdy. W Dolnośląskiem, między Innymi korki napotkamy na Krajowej Piątce z Bielan Wrocławskich do Wrocławia, ale też na czwórce na wjazdach od Środy Śląskiej i od Radwanic. Wjazd do Warszawy przez Łomianki, klasyka niestety poranna, tutaj też dosyć wyraźny korek. A na wieści od państwa czekamy pod numerem 22 513 11 11.